Wibracja 63. Zmiana w duszy. Twoja dusza jest twoją najczystszą częścią. Mówi się o niej jako o oświetlanym ciele, wyższym ja, duchu, a nawet jest określana mianem twojego prawdziwego ja. Dusza posiada większe poczucie świadomości niż ciało, zawiera wspomnienia i informacje, do których masz łatwy dostęp. Rozpoczęcie pracy nad zmianami na poziomie duszy nie oznacza włączenia świadomości świata zewnętrznego ani szybowania na puchatym obłoczku. Kiedy staniesz się bardziej świadomy swojej duszy oraz zatwierdzisz ten fakt, wzmocnisz swoje poczucie integracji, połączenia i rozwoju. Właśnie w tej chwili zachodzi prawdziwa integracja. Zaczynasz powoli uznawać, że miłość jest wszechobecna. Czułeś to od dłuższego już czasu. Jednocześnie jesteś w trakcie twojej ziemskiej podróży, pracujesz, aby być jak najlepszą osobą i wykorzystujesz przy tym swoją wiedzę i zdobyte informacje. Twoja dusza otrzymała szansę na samoekspresję. Z tego właśnie powodu coraz mocniej łączysz się z uzdrowieniem, aniołami oraz wzmacniasz swoje wibracje. Kiedy napotkasz ludzi myślących podobnie, mających te same przekonania lub wierzenia, poczujesz głębokie rozpoznanie duszy. Jesteś na konkretnym etapie swojej podróży, gdzie już poznałeś wielkie uzdrowienie. Proces rozwoju rozpoczął się w tobie, a wszechświat świętuje wraz z tobą. Wibracja na dziś Dzisiaj zatwierdzisz wszystko to, co do tej pory osiągnąłeś. Oraz przyjmiesz nową świadomość, którą właśnie teraz wprowadzasz w swoje życie. Poświęć chwilę na tę lekcję, Usiądź wygodnie i uznaj fakt, że jesteś bardziej pozytywny i świadomy niż kiedykolwiek przedtem. Pamiętaj, że ten stan będzie się tylko polepszał. Przedstawię Ci teraz kilka pomysłów, które mogą Ci się przydać w tej lekcji. Poprzez modlitwę podziękuj za swoją wewnętrzną siłę. Opisz swoje zmiany w dzienniku. Zatańcz do ulubionej piosenki i raduj się transformacją. Zrób to, co sprawi, że ożyjesz. Podziękuj Stwórcy i Aniołom za miejsce, w którym się obecnie znajdujesz. Podziel się wibracją. Jestem wdzięczny za zmiany, które zaszły we mnie i moim życiu.